Na te nasze rekolekcje y, ikoną przewodnią jest ikona Pantokratora. Jest to ikona, y, która jest y, przewodnią ikoną, nie w tej wersji, ale Pantokratora z Jest ikoną przewodnią na rok wiary. Jest pewnie w wielu ujęciach, w wielu miejscach się widzieliście już. To jest mozaika, Pantokrator Stefalo, takich niebieskich tłach złotych. Także tak usłyszałam, właśnie mam taką siostrę, która trochę się zna na ikonach, w tym się specjalizuje. Siostrę uszyłał która powiedziała, że jeżeli ten rok to ikona Pantokratora. Trochę będę się wspomagała notatkami. Może tak zacznę, że tak, że w ikonach obowiązuje pewien kanon, że nie maluje się ikon, tylko ikony się pisze, bo nie jest to obraz w sensu stricte, tylko jest zapis Słowa Bożego. Powstało to w, chyba w V wieku, kiedy większość ludzi nie potrafiła czytać, a chodziło o przybliżenie. Słowa Bożego i obraz był takim bardzo jasnym dla nich wyrazem tego co jest zawarte w Piśmie Świętym, tylko ona powinna oddawać dokładnie to co jest zapisane w Piśmie Świętym. Ponieważ jest pewien kanon, więc kolory są bardzo ważne, każdy kolor coś wyraża. Złoto wyraża świętość, nieśmiertelność, Bożą Chwałę, oddanie czci. Czerwień jest symbolem życia, krwi, piękna, czystości ofiary. Niebieski symbolizuje niebo, duchowość, mistycyzm, wcielenie. Zieleń symbolizuje obecność Ducha Świętego, życie wieczne, młodość, płodność, wewnętrzne bogactwo. Broz symbolizuje ziemię, materię, ubóstwo. Akurat brąz tutaj nigdzie nie występuje, natomiast występuje wykonie świętej rodziny w szacie Józefa. Ikona Pantokratora pokazuje w taki sposób postać Chrystusa, tak jest ta postać ujęta, że możemy się spotkać z Bogiem twarzą w twarz. Myślę, że w sercu każdego z nas jest zapisane poszukiwanie oblicza Boga. Święty brat Albert Chmielowski z obrazem Ecechomo Zaczął go, powiedzmy, malował go około 10 lat, wszędzie go z sobą woził. I te 10 lat szukał, jak pokazać to oblicze Boga. Myślę, że, że to się znajduje w swoim sercu. Postać Chrystusa jest pokazana w taki sposób, że w jednym ręku trzyma Pismo Święte. Jest to, przypomina to nam, że Chrystus jest Słowem wcielonym. Drugim, drugą ręką Chrystus błogosławi. Trzyma te dwa palce jako symbol Jego natury boskiej i ludzkiej. I ma trzy palce złożone i symbolizuje to jedność Trójcy Świętej. Głowa Chrystusa jest otoczona nimbem krzyżowym. Jest to nimb przynależny tylko dla Chrystusa. Jest to krzyż chwalebny symbolizujący tajemnicę paschalną, mękę śmierci i zmartwychwstanie. Tutaj jest w nimbie wpisane jestem, który jestem. I dla mnie to ma... Jakoś tak ostatnio do mnie dotarło, że, że rzeczywiście Bóg to imię wyraża niezwykle dużo. To jest wielka tajemnica, a jednocześnie wyraża więcej niż ja jestem w stanie pojąć. Że to Bóg zawsze jest ze mną, natomiast ja rzadko jestem z Bogiem. Tutaj są litery I IC XC. To jest Jezus Chrystus. Imię, w imieniu zawarta jest tajemnica osoby. Można Jezus Chrystus można przetłumaczyć imię, na które zwina się każde kolano. I myślę, że jesteśmy przed ikoną, która daje taką wielką łaskę, że rzeczywiście na jej widok kolana się zgina. Nie jest tak wiele takich ikon że patrzymy na obraz i czujemy tą potrzebę pęknięcia. W tym wypadku ja nie mogę się jej nadziwić. Ja ją obserwowałam na y, tych obrazkach, szykując je. Y, obserwowałam ją tutaj, bo to jest ikona nie wykonana przeze mnie. Wykonana jest przez Małgosię Szewczuk, y, która prowadzi warsztaty pisania ikon. I ciągle mnie to tak ikona zachwyca. Jest w niej niezwykłe, jakieś piękna niezwykła moc. Piękno nie wystarczy. Jeszcze musi być moc. E, szaty, może o szatach coś powiem. E, czerwona szata, to już mówiłam o tej czerwieni, e, symbolizuje odwieczne bóstwo. Tutaj ta złota część e, symbolizuje niestworzoną hmm. energię Bosko. Czerwona szata nazywa się Hiton, a ten tutaj, to ten pas, klawus, i jednocześnie jest on symbolem często odczytywanym jako znak kapłaństwa. Zewnętrzna szata jest w kolorze niebieskim, nazywa się Himatią i symbolizuje ludzką naturę Chrystusa. Ta ikona jest zapisem tajemnicy przebóstwionego człowieka. Jest to jedna z największych tajemnic naszej wiary. Mówię, widzę, że tu pewnie nie wszyscy słyszeli o ikonie świętej rodziny, to może jeszcze coś o ikonie świętej rodziny. Dla mnie ta ikona Świętej Rodziny jest naprawdę wyjątkowa. Przeważnie są ikony takie, że Józef nie dotyka Maryi, bo według kanonu prawosławnego taka bliskość, jak tu pokazana, świadczy o tym, że te osoby ze sobą współżyją. Więc kanon prawosławny nie przedstawia takiego, takiej możliwości. Natomiast ta ikona, wzorzec jej, ja to kopiowałam, z wzorca, z ikony świętej rodziny, która jest w Mainz i to jest ikona typowo zachodnia. Tu jest właściwie w tym obrazie streszczony cały plan Pana Boga na powołanie człowieka. Tak jak ksiądz Dziewiecki powiedział, to mi się teraz kojarzy, że, że miłość to niekoniecznie jest współżycie, i tutaj ta miłość jest przepięknie uzewnętrzniona przez tą czułość, jaka łączy Józefa z Maryją. Widać w tych spojrzeniach niezwykły szacunek, niezwykłą wrażliwość wzajemnie, na siebie. Takie, takie bardzo poważne traktowanie siebie, wydaje mi się, emanuje z tych twarzy. Ponieważ jest to spojrzenie przez. spojrzenie takie przez Chrystusa. Między nimi jest Chrystus, i tak jakby to, co czują, to jak reagują w życiu, jest przepuszczone najpierw przez ten filtr Boży. I dlatego tak. Jest, ja słuchajcie, tak jak powtarzam już nieraz. Wykonując tą ikonę, trzy miesiące malowałam ten środek, to naprawdę przepłakałam, bo to, to było to moje marzenie o, o moim życiu, które się zupełnie nie spełniło. Zupełnie inaczej wyglądało moje życie, a inaczej ten zapis Boży w stosunku do powołania człowieka. Owocem każdej miłości może być dziecko. Tutaj tym, tym dzieckiem otaczanym miłością jest Chrystus. I, I to jest też ten wielki zapis, że bez obecności Boga w małżeństwie, to co ksiądz Dziewiecki cały czas podkreśla na każdej konferencji, nie ma szansy na realizację powołania człowieka do małżeństwa. Że to jest za trudne dla człowieka. Ale żeby było trochę łatwiej, to Pan Bóg daje pomoc. Z tej strony mamy Archanioła Michała, czyli najlepszego ochroniarza. Z drugiej strony mamy Archanioła Gabriela, który jest takim nośnikiem Słowa Bożego, takim jasnym powiedzeniem człowiekowi jaką drogą ma iść, co się zdarzy w jego życiu. W obydwu zwiastowaniach był Archanioł Gabriel, także jest to niezwykle takie ważne, że nie idzie się samemu, że jest zawsze ta pomoc i zawsze można się do tej pomocy odwoływać. Szczególnie ta obecność Archanioła Michała jest ważna w bardzo kryzysowych sytuacjach bo jest to taki niezwykły ochroniarz, najlepszy chyba ochroniarz, jaki może być. Mają obydwa archanioły, mają zapisane, czy mają zapis w rękach imienia Bożego, Jezus Chrystus. I on jest tak tutaj umieszczony, że mnie się kojarzy z Eucharystią, z ciałem Pańskim. I ja to osobiście ja to odczytuję tak, że to jest kolejna pomoc dla mnie w życiu, żywienie się Eucharystią. Eucharystia w takiej monastycznej wspólnocie jerozolimskiej, która jest od paru lat w Warszawie, przed Komunią Świętą jest taki zaśpiew z paschy nieśmiertelności spożyjmy, a przed krwią pańską, ze źródła nieśmiertelności pijmy i mam poczucie, że bardzo często o tym zapominam że to jest źródło życia wiecznego że codziennie mogę odnawiać moje życie przez właśnie spożywanie z paschy i spicie ze źródła nieśmiertelności obydwa anioły mają kadzielnicę czyli oddają chwałę Bogu i jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do Maryi. Ostatnio coś takiego usłyszałam, że jak to jest z błogosławieństwem? Bo tak do niedawna mi się wydawało, że błogosławieństwo to już tak, jak się ma może błogosławieństwo, to jest tak super, idzie się z mocą w życie, fajnie będzie i w ogóle. A Symeon w momencie ofiarowania powiedział Maryi, najpierw Gabriel, że jesteś błogosławiona przy zwiastowaniu. A później Symeon powiedział, i Miecz przeżyje Twoje serce. Więc ciągle jest ta tajemnica błogosławieństwa Bożego. Jaką ono ma moc, jak, ona działa, jak ono działa w moim życiu, że to chyba nie jest wytryszek na to, żeby była ciągle pogodna i szczęśliwa, tylko może to jest moc na to, żebym przeszła przez wszystkie trudności w życiu i nie zatraciła nadziei, wiary i miłości. Ksiądz Pałyga też tam nam trochę naświetlił tą ikonę. Jest duszpasterzem wspólnoty w Warszawie. Że to była jedna z. życie tej rodziny to było jedno z bardziej kryzysowych, trudnych. Że z małym dzieckiem musieli uciekać do Egiptu. Że ciągle były jakieś zagrożenia, że ciągle były jakieś trudności. Bo my sobie tak patrzymy: no super, taka pogoda, miłość, nie? Żadnych przeszkód. Nie, tak nie jest. I, i ciągle się czegoś dowiaduje, ciągle dostaje jakieś takie światło, kolejno mi to Pan Bóg tak daje, żebym się godziła z tymi trudnościami, które przychodzą. Żebym, właśnie tak na początku, tak myślałam, błogosławieństwo będzie super, a teraz tak się to jakoś rozświetla powoli, że, że jest sporo tych trudności i, i jak w ogóle sobie radzić. Jak sobie radzić z tym, co trudnego mnie w życiu spotyka? Z tym, że zupełnie inaczej moje życie się realizuje, niż ja to sobie wyobrażam. Z tym, że nie mam wpływu na decyzję drugiego człowieka. No i, i z tym, jak, co to jest miłość? Jak ona się wyraża? Jak ją w życiu okazywać? Myślę, że bardzo dużo można kontemplować przy tych obydwu ikonach. Także no, polecam w przemyśleniu. Ja tu przywiozłam parę kopii tych ikon, więc, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to bardzo proszę. Myślę, że tyle. Dziękuję Wam.